Napuszczaj wody! Hej, to jest podcast z z Neptunem. Zakręć że tą wodę już, bo przelejesz chłopię. A Okej, okay, okej, okay. już e, naprawione. E, ja się nazywam Waldek. No, inspektor Waldek, no i zwany również Doktor doktorem, Zawijas, doktorem zawijasem. a tutaj prawda, mi się w zdanie wtrąca... Nie wtrącam, tylko to była moja rola, ja to miałem mówić. Ty jak zwykle wszystko zepsułeś. Przepraszam, ja nie skończyłem aktorskie szkoły w Łodzi. No widzisz... No. Tak jak ty. E, tak jak ja nie skończyłeś. Dobra, a ja jestem Kudłaty, nawet można by powiedzieć, że detektyw Kudłaty. I dzisiaj, dzisiaj damy Wam do posłuchania opowieść, którą nagraliśmy sobie na plaży w Brzeźnie. No. Improwizowana opowieść plażowa. Improwizowana bajka plażowa. Nie bajka, nie, to nie jest bajka, to jest opowieść. Fakty historyczne. To jest opowieść historyczna, to jest prelekcja historyczna. Tak? Zapraszamy na lekcji historii. <głosy> O, o, takie takie może zadanie, że tramwaj wyjechał z przystanku A do przystanku B e, z prędkością tam 70 km na godzinę, a tramwaj e, drugi z przystanku D Chyba pociąg. do przystanku A. Nie, bo mówimy o tramwaju. Z B do przystanku A i teraz tak, i on wyjechał z prędkością 50 km na godzinę. dam przeciwko siebie i teraz wiedząc, że na całej długości trasy e, istnieją dwa torowiska, a odpowiedź na pytanie, czy się zderzą, czy się miną. A, Znaczy, no, e... na, na to dolkę. Tak, no ja ci powiem, że się z, zderzą. Zderzą się? Tak. Z rzeczywistością totalną. Tak. A jak to umotywujesz? Umotywuję to tak, że w 512 roku przed naszą erą... No. ...siedział sobie taki król Dariusz. No. I on był A królem... Właśnie za to, że on był wcześniej królem Persji. No i tak zarządzał, rozumiesz, komunikacją miejską. Mieli komunikację miejską? Tak, w Persji. A jak było nasi, W piątym wieku przed naszą erą. Aha. Mieli tramwaje wyobrazić sobie. A konne? Czy nie konne, elektryczne. A, no, tylko zasilone na Greków. Aaa. No już tak, wiesz, tak, które, no. To co, nic nie mówisz, że tego na Greków. No. No i ten Dariusz sobie tak wymyślił. I były tramwaje wodne też. E, były. Na tak, by... <śmiech> były, ale to w innym zadaniu. A, dobra. Ja teraz odpowiadam pytanie na twoje pytanie. No. Otóż e, król Dariusz tak wymyślił, że pomyślał, no to zróbmy nową infrastrukturę. Wow, trudne słowo. No jak to się było po persku? <śmiech> <śmiech> infrastrukturę. Dobra, No, być. dobra. I, I... I... No i pomyślał sobie, że przecież po co mam marnować tyle asfaltu, co? skoro... No? no... Słucham, słucham. I już przypominam najważniejsze fakty. Po co mam marnować tyle asfaltu, skoro mogę tylko oznaczenia postawić? Że ta droga, to, to już jest droga w drugą stronę. Aaa... Rozumiesz? Tylko, że siedział za to, że zapomniał taki mały szczegół, zapomniał wspomnieć, że w drugą stronę to już nie działa. A. I tej drugiej drogi nie ma. To jest Czyli jest tylko jedna droga. ruch, prawda, droga była jedna Jak z zegarkiem, że tylko w jedną stronę jest ruch. No tak. by potrzebowało dwie tarcze, jakby chciał się w dwie strony. No, I teraz... A widzieliście kiedyś zegarek z dwiema tarczami? No ja Was, proszę. No, no ja właśnie, dobrać sobie teraz. I słuchaj, no i... Jak wiadomo, Grecy... Mieli... Persowie mieli kolonie w Grecji swoje i oni wracali co jakiś czas, żeby tam zdać no rapost, zdać rapost, ten po zabiję, się, nie wiem się, wiadomo. No, no, tak robili. No i wracali. A tu się nie wiadomo. No i sobie jadą tą autostradą. Czy tramwajem, to czekaj. Tramwajem. Ja. <śmiech> tramwajem, bo tu jadą po słuchaj, nie, bo tam był tramwaje. Komunikacja z małowianami miała monopol w tej branży, rozumiesz? No. I jak dojechali do granicy grecko-perskiej, nie, nie skrali się. A co zrobili? No, Bo to był czas, kiedy w Persji mieli święto. No. Czyli chrzciny, powiedzmy, no i tam. Chrzciny jak to w Persji? Tak. To Katolicy to... przyjechali. A, no. no. dobra, a kto wtedy powierza? <laughs> Pius nas. <16. laughs> Pius, tak, dobra, to. Tak. Dobrze, no i... no i co dalej? No opowiadaj, opowiadaj, bo się już, zacznie robić ciekawe. Już sekunda. Budować tutaj. No budyj, budy, budy, Dobrze, dobrze, dobrze. Budy. słuchaj, słuchaj. Podychali do granicy. do granicy. I tutaj się okazuje celnicy z Niemiec. Achtung, zol kontrolę. Dokładnie. I zanim oni się, rozumiesz, dogadali z nimi, ja też wiedzieć się z celnikiem z niemiec dogadać. O, nie, to, to, to wiesz o to, czym to, mówię To nie był celnik, to był policjant. Policaj, nie, czy jak, jak to było? Policajman? Nie. Policmeister, nie, jakoś podobnie, nieważne. W każdym razie on udawał usilnie, że nie umiem mówić po polsku, a ja usilnie udawałem, że nie to rozumiem po niemiecku. <śmiech> <śmiech> Ale no jakoś siłą rzeczy się dogadaliśmy. A. Tak? Nie, nie tak. Nie, jest generalnie, wiesz, tam wskazał, że guten Tag, coś tam, budy z kontrolę policja, i tym przecież, co ja będę udawał, że nie, raz, że nie rozumiem, przecież wiem, o co chodzi. No, że, no co guten Tag, guten Tag, kontrolę, no i że, że Ausweis chciał, ale co? <laughs> Dobrze, słuchaj, ja dokończę, mogę? No, co mogę? Kontrole, no. Dobrze, otóż e, ci celnicy z Niemiec to odkryli, że e, Persowie przewożą z, ze, współ... ze współczesnej Polski. Zuzamen, ze współczesnej Polski. Polen, ja. Broń. E... Czekaj, jak to będzie. Broń! <laughs> do starożytnej. Z Persji. alte Persie. Ja. Nie, nie do starożytnej. Przed naszym erą jeszcze, tak. No e... więc. Do piątego wieku die przed naszym erą. Najstarazszejszą. Tak. Tak. Persja. O właśnie. I. Ja sobie, nie, nie, nie, tak, to my się nie będziemy bawić, tylko że to po niemiecku było. Uh, nein, nein, nein, keinen zabawen. <laughs> I, w ten, I w ten sposób m, dokładnie te nie, nie znali niemieckiego, ale był z nimi jeden Grek. Znaczy, no, uh, a Niemcy od niego, ty nie udawaj Greka. I właśnie tak było, a on mi, no przecież nie udaje. A, ja nie wiem jak można ci Grecy, czy jakby było? że je nie udaje. O! Co ty o, gadasz? O właśnie, no i... Tak, minęły trzy miesiące. Drei ten gegangen. Ge, ge, tak. Dobre. W e, e, tym... Woche, no. W tym czasie w Persji. E, no, a co tam się działo? No, to już zostawiliśmy Coli, no, to tak. mówię po niemiecku. Tak. No. W tym czasie w Persji da, Król już dowiedział się, że z zachodu e, będzie nowa dostawa mp 3 wow. I on musiał to osobiście no, to odebrać. To z, z zachodu, a nie z Chin? Z zachodu. Bo Chiny Chiny, były na, na zachód. To. Z Chiny jeszcze wtedy nie było. Jak myślę, to nie było? Elektronikę produkowali. Była dynastia tong Sing. Tak, tylko że e, w tych czasach tak, to trochę ci się pomyliło. Kolega, przecież elektronika napływała ze wschodu wtedy. No to właśnie mówię, że Potem ze dopiero Chiny miały monopol na to wszystko. No to nie mówię, że ze wschodu. To jednak na moje wyszło. Ty jak ty mnie słuchasz w ogóle? No jednym uchem, No, to, to właśnie tutaj się schodu Z napływała elektronika. Dobra, skup się i... No i on pomyślał, że musi to odebrać i wyjechał. Żeby nie odbierać. A kto mu to przesłał? Niemcy? Nie, Niemcy. Niemców wynajmował na, na, na, na strażę, bo jeszcze wtedy nie mieli Schengen... No, dasz mi dokończyć. No, nie mieli strefy Schengen, ale już byli w Unii Europejskiej. No. Co? Już wtedy? Tak. A persja była w Unii Europejskiej? Nie. To nie mogło być w Unii Europejskiej. To było tak dawno, że tylko ja to pamiętam. No dobra, no to powiedzmy, że ci wierzę. No to, ale to mów dalej. No. Nie wkurzę się, i ja ci zadaję pytania pomocnicze, bo ja nie pamiętam właśnie. Co... Dobrze, no to zadawaj, ja ci będę odpowiadać. No to nie, to teraz razie opowiadaj dalej, jak mi się coś nasunie, to zapytam. dobrze, no i on pomyślał, że musi odebrać tą elektronikę nową mp 3 przyszły, żeby mógł e, audiobooki pisać. Pisać audiobooki? Tak, pisać audiobooki jeszcze no. wtedy nie umieli mówić. A, czy z intryzatorem Iwona. Dokładnie. I... No i pomyślał, że mu się strasznie nie chce i że on pojedzie sobie na wakacje do Włoch. Może eee, ja no. do, do, do tego, do, do, do e, Meksyku, na haciendę. Tak, mogło tak być. No. Nie wiem, w którym to waku byłoby, No mogło tak być. Eee. Mówię, że 512 przed naszą mężą. Nie, bo to było sam początek, no to tak to że to, to... jesteśmy co najmniej w 17. No nie, no jak w 17? Dopiero 3 miesiące minęły. Tu Cię mam, tu Cię mam, widzisz? Dobra, minęły trzy miesiące. No. no, dlatego właśnie on wyjechał, żeby nie odbierać tego, to za dużo roboty. A pluch, a, ruch, a ruch... nie, kurierów wykał? Nie, jeszcze wtedy nie było. Nie, nie było? Nie. To granaty nie wypadały z paczek. No, bo jeszcze nie było granatów wtedy, dlatego, ale paczki były, to spokojnie. A, tutaj co nie wypadało z paczek? tak, MB 2. Też. Tylko, że no ja zapomniał o tym, że zostawił tam drogę jednokierunkową tylko. Jak już wszyscy na tej granicy byli mocno udrznięci, no to je w końcu przepuścili. No, od Ruskich, od Ruskich brali alkohol. Aaa! A? Toczekaj, a te Rusków też, wie, no bo on wie, że z Polski, to Ruscy też tam byli. Tak, ale żeby przejechać przez Polskę, to najpierw wjeżdża się z Ten Rosji. udawał Greka. Tak! Dobra, szkoda. no widzisz, no. to był Wania. Bo przez te fasie. trzy miesiące to on zdążył naprodukować nasz no, no. rusek z no. No, kartofli pewnie. I w ten oto sposób, jak oni już wjechali do tej persji, no. te tramwaje się zderzyły. Że, aha. No, to odpowiadają na swoje pytanie, tak. Aha, taka zamiana. Nie, bo generalnie to ciemniak był z tego Dariusza, bo on po prostu mógł postawić znaki, że droga ten kawałek w drugą stronę, to by mu nie przyjechał ten kurier ze mp troykami, bo by nie miał którędy. O, widzisz? Nie pomyślałem, ja bo oni mało inteligentni byli, rozumiesz? No, Ale to się z nimi o dużo rzeczy dowiedziałem, że w 512 roku, w e, Polska już eksportowała coś do Niemiec. Tak. Jeszcze tak. nie wiem co. Nie, może... Krasna <śleszy> <śleszy> No, no i tak, tak, tak, tak. No, a i no, Unia Europejska. Ja, ja mam jeszcze pytanie pomocnicze. Tak. Ile wtedy kosztowały bilety na tramwaje? E, nie, to zależało ile je grek. Aha. A to nie, to... Nie, bo wtedy rozumiesz tam, bo grec tak... A to i na tak było. No. To ciężko przeliczyć, wiesz, bo... Teraz drób idzie w górę, prawda? Wszystko idzie w górę. A nie, to nie było tak drogo, z drób, rozumiesz? jak zamacha skrzydłami to idzie w górę. No. Czterech Greków na przykład, no to tam ile no, oni mogli zjeść, no. Ja nie wiem, ile się wtedy jadło. Ale głodni nie chodzili. No nie, ale chodzili. A, no, no to jak chodzili i nie głodni, no to zjedli tak. Po kurczaku na łeb No... A no... No, tam... To się w ogóle jeszcze w Grecji jedzą? Tam już wciągają. jakieś te... nie mają, wyciągają. Jakie e... sałatki greckie mają. Ciekawe, czy sałatkę... O, rybę po grecku na pewno jedli. O, dziś o... Po grecku jedli. Do Niem... A, to ci Polacy do Niemiec rybę po grecku eksportowali, tym ten Grek był potrzebny. Grek, ale tak naprawdę był Ruskiem. No tak, ale udawał Greka, żeby, żeby uwierzyli, że to ryba po grecku. Dokładnie. Alfabeta tam się tam na. na, na... A to była chińska podróba. MP3. Nie mp to Nie, ryby. Ryby po grecku. Czyli tak. to była panga po grecku. Dobrze. Kraj pochodzenia Chiny. Dynastia Shangrangzi. A to z tego wieku pochodzą też te stare wazy chińskie. Nie, bo w tych wazach, tu wiesz, ja ci powiem, bo to nie wszyscy wiedzą, ale te wazy to tak naprawdę, to um, oni tam wodę trzymali i do tej Nie, obrazy? No, myślałem, że te obrazy wpadali do wazy, takie zwnięte, w równ. Nie, bo tam wiesz, to tam tylko się ogony maczało w mące kostnej. Aaa, to no, świnia, to... No, tam było świnia, rybie ogony się maczało. Rybie no, ogony? z No nie, trochę, bo tu dawno było, ja nie pamiętam. No. no ja pamiętam. No, tam rybie ogony maczali. I tam mieli no, dylemat, gdzie się kończy rybie ogon. Mm, mm, o, taka zostka. No. To Pewnie tam, gdzie się zaczyna co innego. No. no. Tylko teraz zastanawiam się, czy to się jeszcze zalicza do ogona, czy jeszcze nie. Odcinali łeb i wrzucali do tych... tych. No i tam... nie no, tam robili no, rzeźnie. Nie łeb, to już na pewno nie jest ogon. Tak. Do o, tego do wniosku, nie jest do tego wniosku doszli. No i to... No a do potem do zło, ryby. to, no, to no, po prostu wiesz by tam trzymali i się zachwycają ludzie. W tych wazach? Tak, w tych wazach. A, tam zupki chińskie robili takie. Nie, zupki chińskie to ryby akurat Polacy też eksportowali, ale oni Zadomia. Ale to tylko i wyłącznie dlatego, żeby przy okazji przejechać przez Rosję. a a, a Turcy przywozili kebab wtedy. Nie, bo tu chce. kebab. Klasyk. No, tak. Więc no. ludzie <laughs> się zachwycają, to po prostu kebaby tam idę wytrzymani. Kebab za burdę. Tak. To śpiewał klasyk. A, na iwenaliach. Tak. Na iwenaliach klasyk śpiewał. Kebab za burdę. No. I tak właśnie powstał czekapik. <laughs> Dziękuję. z tę przykrótką opowieść, możemy powiedzieć, przynajmniej na pewno to, że faktycznie yy, ma znaczenie to, czy tramwaje mają bilety pod złoty 40 czy złoty 50. Ale ty poczekaj, bo jak to jest z tymi biletami? To nie powinny, te stare jeszcze się działać, liczyć? Eee... To jest generalnie coś na no, zasadzie, właśnie nie wiem, jak to jest prawnie rozwiązane, ale jak ty kupujesz sobie bilet, więc ja myślałem, że to właśnie wtedy, kiedy kupujesz, zdaje podpisał umowę. Tylko taką nie pisaną. to sobie kupiłeś bilet. Prawo do przejazdu. I co mnie to obchodzi, że za miesiąc wydana cena będzie inna, jak ja sobie już ten prawo do przejazdu kupiłem? No to o co w tym chodzi? No bo to prawo zbodarzało. No dobra, ale ja już je sobie kupiłem. Jak ja sobie kupię samochód, nie, ale za 10 tysięcy złotych na przykład. I on za miesiąc będzie o tysiąc droższy, to ja nie muszę tego tysiąca dopłacać. No nie, bo ty już go nabyłeś. No właśnie, bilet też już nabył. ja nabyłeś. dzisiaj nabyłem bilet, to jest jeszcze to. A? Do tego. No ale co, jakbyś miał wcześniej już bilet nabyty, nabyty, nabyty.